Objawienie świętego Jana, rozdział czternasty. I widziałem i oto baranek stał na górze syjońskiej, a z nim sto cztery tysiące, mających jego imię i imię ojca jego napisane na czołach swoich. I słyszałem głos z nieba jak głos wielu wód i jak głos gromu wielkiego, a głos, który usłyszałem, brzmiał jak głos harfiarzy grających na harfach swoich. I śpiewali jakby nową pieśń przed tronem i przed tworgiem zwierząt i przed starcami i nikt się nie mógł pieśni nauczyć oprócz tych 144 tysięcy, którzy są z ziemi wykupieni. To są ci, którzy się z niewiastami nie pokalali, bo są dziewiczymi. Są to ci, którzy idą za barankiem, gdziekolwiek idzie. Ci wykupieni są z ludzi jako pierwociny Bogu i barankowi. I w ustach ich nie znalazło się kłamstwo, albowiem są bez skazy. I widziałem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkającym na ziemi i wszelkiemu narodowi i pokoleniu i językowi i ludowi. I mówił głosem wielkim, bójcie się Boga i chwałę Mu dajcie, gdyż przyszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który uczynił niebo i ziemię i morze i źródła wód. I zanim szedł inny anioł mówiąc, Upadł, upadł Babilon, miasto wielkie, bo winem gniewu przeteczeństwa swego napoił wszystkie narody. I trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc głosem wielkim, Jeśli kto odda pokłon dzikiemu zwierzęciu i obrazowi jego, i jeśli weźmie znamię na czoło swoje albo na rękę swoją, ten pić będzie z wina gniewu Bożego, z wina szczerego i nalanego w kielich gniewu jego, i będzie męczony w ogniu i siarce przed aniołami świętymi i przed barankiem. I dym męki ich występuje na wieki wieków i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy, którzy oddają pokłon dzikiemu zwierzęciu i obrazowi jego, i jeśli kto bierze znamię imienia jego. Tu jest cierpliwość świętych. Tu są ci, którzy zachowują przykazania Boże i wiarę Jezusową. I usłyszałem głos z nieba mówiący do mnie, napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę mówi duch, aby odpoczywali od prac swoich, a uczynki ich idą za nimi. I widziałem i oto obłok biały, a na obłoku siedział podobny do syna człowieczego, który miał na głowie swojej koronę złotą i w ręce swojej sierp ostry. I inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając głosem wielkim na tego, który siedział na obłoku. Zapuść sierp swój i żni, gdyż dla ciebie przyszła godzina żniwa, ponieważ dojrzało żniwo ziemi. I zrzucił ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemię, i z rzętą została ziemia. I inny anioł wyszedł ze świątyni, która jest w niebie, mając także sierp ostry. I inny anioł wyszedł z ołtarza, który miał moc nad ogniem i zawołał głosem wielkim na tego, który miał sierp ostry, mówiąc Zapuść swój sierp ostry i obetnij grona winne na ziemi, bo dojrzałe są ich jagody I zrzucił anioł sierp swój na ziemię i obciął grona winne na ziemi i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu bożego I deptano tłocznię poza miastem i wyszła krew z tłoczni aż do wędzideł końskich na 1600 stadiów